Na Dolnym Śląsku susza okrutna. I tutaj właśnie na pokazie syngenty rozmawiam z panem Jerzym Grześkiem na temat odmiany, która pomimo suszy poradziła sobie, no właściwie koncertowo, czyli talizman, odmiana kukurydzy, syngenty, kolby zdrowe, ładnie zaziarnione, tak jakby suszy nie było. Tak, rzeczywiście susza w tym roku dotknęła niemalże całą Polskę, również w tym rejonie tych deszczów brakowało. Jesteśmy przy odmianie SY Talisman, odmiana z grupy wcześniejszej V220-230 i odmiana w tych warunkach, co widzimy tu na załączonych przykładach, poradziła sobie bardzo dobrze. Widzimy ładne, wykształcone kolby, wypełnione ziarnem. Jest to odmiana, która jest w systemie projestrowego doświadczalnictwa odmianowego i w, wyróżnia się tam klonowaniem, to jest ścisła czołówka. Zobaczymy, jakie będą wyniki w tym roku. Na tym polu, na którym jesteśmy, dwa dni temu zrobiliśmy pomiar plonowania wszystkich odmian, które tu prezentujemy. I talizman uzyskał tu najwyższy plon, 14 ponad ton, przy przeliczeniu na wilgotność 14%. A wspomnijmy, bo jak mawiali starocerkiewni, bok, trojcu, lubit, wspomnijmy, żeby w sumie były trzy najlepsze odmiany. Prezentujemy tu jeszcze dwie nasze nowości. Jedną odmianę głównie kiszonkową. SY Cardona, odmiana, która wyróżnia się plonami zielonej i suchej masy, co potwierdzają doświadczenia coboru, jak również doświadczenia produkcyjne. Odmiana budząca duże zainteresowanie tutaj zwiedzających, bo większość odmian już zaschła, ta jeszcze jest zielona. zielona. Co ciekawe, mamy też jeszcze jedną odmianę o użytkowaniu ziarnowym, to jest SY Pandoras. To jest nowość zarejestrowana w tym roku, też jeśli chodzi o uzyskane plony, to jest tutaj ścisła czołówka. Wrócę jeszcze na moment do SY Cardona. SY Cardona, tak jak wspomniałem, odmiana typowo kiszonkowa, ale jeżeli jest sytuacja taka jak w tym roku, że susza, plantacje szybko zasychają, może też być wykorzystywana na ziarno. To taka ciekawostka przy SY Cardona. Rolnik, na którego gospodarstwie się znajdujemy, wspomniał bardzo mądrą rzecz, że nie chodzi o to, żeby być raz w Formule 1 pierwszym, a w następnym wyścigu odpaść w przedbiegach, ale o to, aby mieć to stabilne stabilność planowanie. Planowania. Właśnie I ta stabilność planowania, jak w tych odmianach ona się kształtuje? Jeśli idzie o te odmiany i te wyniki, którymi dysponujemy, oficjalne i produkcyjne, aczkolwiek są to odmiany, Możemy powiedzieć ze stażem dwu-trzyletnim na rynku polskim to w tych sezonach wyróżniły się stabilnością. Także pomimo, dramatycznych warunków. pomimo dramatycznych warunków i tych plonach, które tu mierzyliśmy w poniedziałek, możemy powiedzieć, że poradziły sobie i stabilnie i wiernie, wiernie plonują. No tak, ale tutaj są gleby klasy pierwszej i to bardzo dużo zmienia, bo większość rolników uprawia kukurydzę na klasie czwartej, piątej, a nawet szóstej. No bo to się tak przyjmuje, że kukurydza da radę wszędzie pod warunkiem, że dostanie wystarczająco nawozu i wody, ale czy te odmiany sobie tak poradzą na tych słabych stanowiskach, na piąteczkach, na szósteczkach, czy jakąś inną by Pan polecił? Tak, rzeczywiście, to prawda, jesteśmy tu na kompleksie pszennym bardzo dobrym i oczywiście w praktyce jest tak, że kukurydzę często uprawiamy na tych kompleksach żytnim bardzo dobrym, czy często nawet słabszych kompleksach. Jeśli idzie o te odmiany, o których mówiłem, to są odmiany z grupy wczesnej, a generalnie, jeśli mówimy o uprawie na glebach słabszych, odmiany z tych grup wcześniej o tym krótszym VO 220-230 jak na przykład Talisman, przy którym się znajdujemy one radzą sobie lepiej dlatego, że lepiej wykorzystują dostępną wodę pozimową. No siłą rzecz mają krótszy okres wegetacji. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego akurat te odmiany, jeśli idzie o uprawę na słabszych kompleksach, absolutnie są to dobre propozycje również do uprawy w takich warunkach słabszych gleb. Czyli ten talizman no, taki bardzo uniwersalny wygląda, ale a równocześnie zapytam, czy jest coś o FAO krótszym niż te 220-230, co by pan polecał? Szczególnie mówię, słabsze gleby, północ kraju. Na dzień dzisiejszy, jeśli idzie o ofertę Syngenta, to my mamy te powiedzmy 200 plus, tak? O, o krótszym FAO. Takich kreacji tu na tym polu nie prezentujemy. Czyli rada dla rolników celować w talizmana? W uprawie na ziarno celować na SY talizman albo SY pandoras, natomiast w uprawie na kiszonkę SY kardora. No i super.